Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu. Baśń z Wyspy Wielkanocnej. Na świecie jest wiele cudownych i niezwykłych miejsc. Dlatego tylu jest śmiałków wyruszających w świat, aby je podziwiać. Jednym z nich był młody żeglarz Hotu Matał który pewnego dnia wyruszył w morze i dotarł do koralowej wysepki Matanui. Kiedy usiadł na plaży, był tak głodny, że chwycił pierwsze jajo, jakie zobaczył. Już miał rozbić skorupę, gdy usłyszał głos ptaka wielkiej fregaty. Była to Oronga. Nie tłucz mojego jaja, przyniosę ci tyle ryb, ile zechcesz, tylko nie niszcz go. Poprosiła fregata i odleciała w głąb morza, by po chwili wrócić z jedną, potem drugą i trzecią rybą. Hotumata'u zjadł wszystkie i podziękował fregacie. Odtąd żeglarz nigdy nie był głodny, bo każdego dnia Oronga przynosiła mu świeże ryby, homary i langusty. Gdy chłopcu zaczęła doskwierać samotność na bezludnej wyspie, wsiadł do swojego czuna, i wypłynął w morze. Tak bardzo jednak przywiązał się do Orongi, że wziął do łódki jej jajo, a ona podążyła za nimi. Płynęli po wodach, nieodkrytych jeszcze przez żadnego człowieka. Oronga wskazywała drogę, omijając zdradliwe wiry, podwodne skały i silne prądy. Kiedy Hotu Matał był głodny, ona łowiła mu ryby. Gdy był spragniony, leciała daleko aż na suchy ląd po słodką wodę. Kiedy zaś wysiadywała swoje jajo, to Hotumatał łowił dla niej ryby i osłaniał od palących promieni gorącego słońca. Jak długo będziesz się wysiadywać? pytał żeglarz. Aż do pełni księżyca, odpowiadała za każdym razem fregata Oronga. Pewnego dnia Hotumatał Dojrzał na horyzoncie wyspę. Była to wyspa olbrzymów Ahu, wielkich potworów, którzy z nienawiścią witali każdego, kto odważył się podpłynąć do plaży. Nawet teraz, gdy tubylcy dojrzeli, obce czółno zaczęli rzucać w niego ogromnymi głazami. Gdyby Oronga nie ostrzegła młodzieńca w porę, nie uszedłby on z życiem. Jeden z głazów upadł tak blisko łodzi, że ta zatrzęsła się i jajo fregaty wpadło do morza. Hotu Matału nie zawahał się ani chwili. Wskoczył do wody i uratował jajo. Kiedy odpłynęli na bezpieczną odległość, Oronga powiedziała – Dziękuję ci, że uratowałeś moje jajo. A po chwili dodała – Kiedyś wszystkie ptaki z mojego rodu wysiadywały na tej wyspie swoje pisklęta. Od kiedy jednak olbrzymy pożarły króla tej ziemi, a wszystkich mieszkańców uczyniły swoimi niewolnikami, nikt już nie zagląda w te strony. I ród fregat niedługo wyginie, bo tylko na tej wyspie możemy chować pisklęta. Nie boję się ich, krzyknął odważnie Hotu Matao. Uwolnij wyspę od tych potworów. Widzę, że w twojej piersi bije mężne serce, powiedziała z uznaniem Oronga. W takim razie pomogę ci w walce z olbrzymami. Fregata wskazała żeglarzowi kierunek podróży. Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Hotu Matau zobaczył dziwną górę. Kiedy podpłynęli bliżej, okazało się, że nie jest to góra ale olbrzymi wieloryb. Oronga usiadła na jego grzbiecie i przemówiła. Witaj, Ohuma. Witaj, Oronga, odpowiedział głos i wysoka fontanna wody trysnęła w górę. Dawno cię tu nie widziałem. Co cię sprowadza w te strony? Płynę z wyspy olbrzymów Ahu, wraz z dzielnym człowiekiem, Hotumata'u, który chce pokonać potwory. Człowiekiem? Przecież ludzie są naszymi największymi wrogami! Krzyknął wieloryb. Ten jest inny, uratował moje jajo, a gdy je wysiadywałam, dbał o mnie. Hotumata'u nie zna strachu. Tylko on może uwolnić nas od strasznych olbrzymów, zapewniła Oronga. Na te słowa wieloryb spojrzał na człowieka przychylniejszym okiem. Pozwolił mu nawet usiąść na swoim grzbiecie, gdzie nie dosięgały go zimne morskie fale. Aby zwyciężyć olbrzymy, potrzebne jest czarodziejskie ziele z wyspy wielorybów, powiedziała Oronga. Polecę po nie, a ty tu poczekaj. Zwróciła się do Hotumata'u. Pilnuj mojego jaja, aby nie wpadło do wody. Po tych słowach ptak wzbił się do lotu i już po chwili zniknął młodzieńcowi z oczu. Wielki wieloryb pozwolił mu zostać na swoim grzbiecie, gdzie Hotumata'u ułożył się do snu, pilnując cały czas jaja. Był tak zmęczony, że obudziły go dopiero pierwsze promienie wschodzącego słońca. Obok niego siedziała fregata, a w dziobie trzymała gałązkę czarodziejskiego ziela kumkoa. Gdyby nie udało jej się zdobyć magicznej rośliny tej właśnie nocy, nie zwyciężyliby olbrzymów. Wszak ziele kumkoa kwitnie raz na tysiąc lat. Kiedy Oronga zobaczyła, jak młodzieniec czule zajmował się jej jajem, z wdzięczności położyła głowę na jego ramieniu, a potem powiedziała – Hotumata'u, widzę, że dobrze strzegłeś mojego skarbu. Nie zapomnę ci tego. Już niedługo będzie pełnia księżyca, a to znaczy, że zbliża się dzień, w którym z mojego jaja wykluje się pisklę. Ale może to się stać tylko na wyspie olbrzymów Ahu. Płyńmy więc tam jak najszybciej, nie traćmy ani chwili. – krzyknął z werwą młody żeglarz. – Nie spocznę, póki ich nie pokonam. Wieloryb, któremu okrutne olbrzymy zabiły ukochaną żonę, również chciał pomóc w walce z nimi. – Jesteś zmęczona, Orongo, a przed wielką bitwą oboje musicie mieć dużo siły – powiedział wieloryb. – Usiądźcie więc na moim grzbiecie, a zabiorę was do wyspy olbrzymów. Kiedy podróżnicy dopływali na miejsce, nad horyzontem zapadał wieczór. Wieloryb podpłynął cicho i niepostrzeżenie, dzięki czemu Hotu Matau i Oronga mieli czas, aby ukryć jajo w bezpiecznym miejscu i przygotować się do walki. Wieloryb Ohuma odpłynął na bezpieczną odległość i obserwował, co się wydarzy. Hotu Matau Uzbroił się w wielką maczugę, usiadł na grzbiecie orongi, która w dziobie trzymała gałązkę czarodziejskiego ziela kum koła i poszybowali nad wyspę. Minęła zaledwie chwila, kiedy przed nimi wyrósł pierwszy olbrzym, a zaraz za nim drugi i trzeci. Dzielny żeglarz z całych sił walił maczugą w wielkie łby potworów, a kiedy jego kij połamał się w drobny mak, Oronga podawa mu ziele, którym miał uderzać każdego olbrzyma w ślepia. Fregata krążyła nad głowami tubylców, a odważny Chotumatału ani na chwilę nie przestawał machać gałązką. A każdy potwór, którego trafiał czarodziejskim zielem, padał martwy na ziemię, zamieniony w wielki, czarny, nieruchomy posąg. Ocalałe olbrzymy zaczęły uciekać na krańce wyspy. Ale Oronga swoim bystrym wzrokiem wypatrzyła każdego, a Hotu Matau unicestwiał je zielem Kumkoa. W końcu na wyspie nie pozostał ani jeden olbrzym. Oronga, oni wszyscy skamienieli, wołał szczęśliwy chłopiec. A jakich dużo! Więcej nawet niż dni i nocy w roku. Wieloryb Ohuma, który widział z daleka całą walkę, opowiedział wszystkim istotom żyjącym w morzu i na lądzie o zwycięstwie Orongi i człowieka. Później, kiedy byli już pewni, że na wyspie nie pozostał ani jeden olbrzym, Hotumata'u pomógł przygotować piękne gniazdo, w którym Oronga mogła wreszcie spokojnie wysiadywać swoje jajo. A był już najwyższy czas, bo właśnie zbliżała się pełnia księżyca. On sam, znużony trudami ostatnich dni, zasnął na piasku. Rankiem zbudził go radosny świergot ptaka. Chotumatał, chotumatał, spójrz, wołała fregata. Młodzieniec spojrzał, a w gniazdku małe, nagie pisklątko właśnie po raz pierwszy w życiu otwierało swoje małe oczka. Piękne masz dziecko, rongo pochwalił fregatę Hotumata'u, a ona z matczyną dumą patrzyła na piskle. Tego samego dnia żeglarza odnaleźli mieszkańcy wyspy, którzy do tej pory byli niewolnikami olbrzymów. W podzięce za ratunek obwołali go swoim królem, a on rządził wyspą sprawiedliwie przez długie lata. Wioskę, w której zamieszkał, nazwał na cześć ukochanej fregaty Imieniem Oronga. Odtąd co roku, w porze ptasich lęgów, Hotumatau szedł na górę i czekał na swoją przyjaciółkę, która przybywała do niego z za morza. Aż pewnego dnia fregata nie przyleciała. A Hotumatau pozostał na górze już na zawsze.